Rozdział 7. Miłujący pokój na naśladowcy Chrystusa otrzymują nadzieję wejścia do odpoczynku Pana. Składanie ofiary Bogu czy wielbienie Go jest uznane za sprawiedliwy czyn tylko wtedy, gdy jest dokonane ze szczerym pragnieniem. Szatan nakłania ludzi, aby czynili zło i wyparli się Chrystusa. Bóg oznajmiał prorokom, że Chrystus przyjdzie. Dzięki silnej wierze następują cuda. I anioły objawiają się ludziom. Ludzie powinni mieć nadzieję życia wiecznego i nie ustawać, miłując swych bliźnich. A teraz ja, Moroni, przytoczę w skrócie przemowę mego ojca Mormona na temat wiary, nadziei i miłości, albowiem mówił o tym do ludu, nauczając w synagodze, którą zbudowali, aby czcić w niej Boga. Oto ja, Mormon, mówię do was, moi umiłowani bracia, Dzięki łasce Boga Ojca i naszego Pana, Jezusa Chrystusa i zgodnie z Jego świętą wolą, albowiem dzięki temu, że mnie powołał, mogę teraz do Was mówić. I zwracam się do Was, którzy należycie do Kościoła. Jesteście miłującymi pokój naśladowcami Chrystusa i otrzymaliście dostateczną nadzieję wejścia do odpoczynku Pana. Abyście pozostali w tej nadziei, aż spoczniecie z Nim w niebie. I mówię tak o was, moi bracia, albowiem widzę, że żyjecie w pokoju z ludźmi. I pamiętam, że Bóg powiedział, poznacie ludzi po ich czynach, albowiem jeśli ich czyny są dobre, oni także są dobrzy. I Bóg powiedział, że człowiek o złych zamiarach nie może czynić tego, co dobre, gdyż jeśli składa ofiarę lub wielbi Boga, a nie jest to jego szczerym pragnieniem, nie zda mu się to na nic» i nie jest tomu uznane za sprawiedliwy czyn. Taki człowiek niechętnie daje ofiarę, dlatego jego ofiara się nie liczy, tak jakby jej nie złożył i jest on niegodny w oczach Boga. Podobnie niegodziwością jest, jeśli wielbi on Boga, ale nie szczerze, gdyż Bóg nie przyjmuje takich modlitw i takie modlenie na nic się nie zdaje. Człowiek o złych zamiarach nie może więc czynić tego, co dobre, ani też złożyć dobrej ofiary, albowiem gorzkie źródło nie może dać dobrej wody, ani też dobre źródło nie może dać gorzkiej wody. Tak samo, gdy człowiek służy diabłu, nie może naśladować Chrystusa, a jeśli będzie naśladował Chrystusa, nie może służyć diabłu. Wszystko więc, co dobre, pochodzi od Boga, a to, co złe, Pochodzi od diabła, który jest wrogiem Boga, walcząc z Nim bezustannie oraz namawiając i przekonując do grzechu i ciągłego czynienia zła. Ale to, co pochodzi od Boga, skłania i przekonuje do ciągłego czynienia dobra. Wszystko więc, co skłania i przekonuje do czynienia dobra, do miłowania Boga i służenia Mu, jest przez Boga natchnione. Bądźcie więc ostrożni, moi umiłowani bracia, abyście nie uznali tego, co jest złe, za pochodzące od Boga, czy też tego, co jest dobre i od Boga, za pochodzące od diabła. Dany jest wam, moi bracia, rozsądek, abyście mogli odróżnić dobro od zła i jest to proste, że możecie być tak pewni, jak odróżniając światło dnia od ciemności nocy. Oto każdy człowiek otrzymał ducha Chrystusa, aby mógł odróżnić dobro od zła i wyjaśnię wam, jak macie to czynić. Otóż wszystko, co skłania do czynienia dobra i przekonuje do wiary w Chrystusa, jest dane mocą Chrystusa i jest Jego darem. Będziecie więc przekonani, że pochodzi od Boga. Ale to, co nakłania ludzi, aby czynili zło, nie wierzyli w Chrystusa, wyparli się Go i nie służyli Bogu, Możecie być pewni, że pochodzi od diabła Gdyż tak postępuje diabeł Nawet jednego człowieka nie nakłoni on do czynienia dobra Nie uczynią też tego jego aniołowie Czy też ci, którzy mu się poddają A teraz moi bracia Wiedząc jakim światłem macie się kierować Rozsądzając pomiędzy dobrem a złem A jest to światło Chrystusa Uważajcie, abyście rozsądzili właściwie gdyż będziecie sądzeni zależnie od tego, jak rozsądzicie. Dlatego błagam was, bracia, abyście wszystko pilnie badali w świetle Chrystusa, odróżniając dobro od zła. I jeśli będziecie trzymać się wszystkiego, co dobre, i nie potępicie dobra, na pewno będziecie dziećmi Chrystusa. I jak możecie, moi bracia, trzymać się wszystkiego, co dobre? Oto przejdę teraz, jak Wam to zapowiedziałem, do omówienia wiary i powiem Wam, jak możecie trzymać się tego, co dobre. Oto wszechwiedzący i wieczny Bóg posłał aniołów, aby nauczali ludzi i objawiali im, że przyjdzie Chrystus, a przez Niego nastąpi wszelkie dobro. Bóg sam też oznajmiał prorokom, że Chrystus przyjdzie. W różny sposób objawiał ludziom dobro, a wszelkie dobro następuje przez Chrystusa, gdyż inaczej ludzie pozostaliby upadli i nie zaznali żadnego dobra. A więc przez objawienia aniołów i każde słowo pochodzące od Boga ludzie zaczęli mieć wiarę w Chrystusa, a przez swą wiarę mogli trzymać się tego, co dobre. Tak było do przyjścia Chrystusa. I po przyjściu Chrystusa na świat ludzie są nadal zbawiani przez wiarę w Jego imię i przez wiarę stają się synami Bożymi. Tak jak pewne jest, że Chrystus żyje, powiedział On naszym Ojcom. O cokolwiek, co jest dobre, poprosicie Ojca w imię moje, mając wiarę i ufając, że będzie Wam to dane, tak Wam się stanie. Moi umiłowani bracia, Czyż cuda ustały, bo Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga, aby domagać się od Ojca swoich praw łaski wobec ludzi? Oto zaspokoił On wymagania całego prawa i będzie domagał się wszystkich, którzy mają wiarę w Niego. I ci, którzy mają wiarę w Niego, trzymają się wszystkiego, co dobre. Chrystus jest więc obrońcą sprawy ludzi, żyjąc wiecznie w niebie. Czy oznacza to jednak moi umiłowani bracia, że gdy wstąpił do nieba cuda ustały? Mówię wam nie, ani też aniołowie nie przestali dawać objawień ludziom. Oto słuchają Go i na Jego rozkaz dają objawienia ukazując się ludziom o silnej wierze, oddanym Bogu pod każdym względem. Ich powołaniem jest nawracanie ludzi oraz wypełnianie obietnic, które im dał Ojciec dla przygotowania drogi pośród ludzi przez oznajmienie Słowa Chrystusa Jego wybranym sługom, aby świadczyli o Nim ludziom. I tak postępując, Pan Bóg czyni przygotowania, aby reszta ludzi mogła mieć wiarę w Chrystusa i aby Duch Święty znalazł miejsce w ich sercach z całą swą mocą. W ten sposób Ojciec doprowadza do wypełnienia obietnic, które dał ludziom. Chrystus powiedział też, jeśli będziecie mieli wiarę we mnie, będziecie mogli dokonać wszystkiego, co uznam za wskazane. I powiedział, nawróćcie się, wszyscy, aż po krańcy świata, pójdźcie do mnie, wierzcie we mnie i zostańcie ochrzczeni w imię moje, abyście mogli być Zbawienie. I jeśli prawdą jest, co wam powiedziałem, moi umiłowani bracia, a Bóg wam pokaże z mocą i wielką chwałą ostatecznego dnia, że co powiedziałem jest prawdą, czyż czasy cudów przeminęły? Czy aniołowie przestali ukazywać się ludziom, a Bóg odmawia im mocy Ducha Świętego i wytrwa w tym zamiarze, jak długo istnieje ziemia, a na ziemi żyje chociaż jeden człowiek, który mógłby zostać zbawiony? Mówię wam, że tak nie jest, gdyż cuda dokonywane są siłą wiary i to dzięki wierze aniołowie ukazują się i dają objawienia ludziom. Jeśli więc wszystko to ustało, biada ludziom, gdyż stało się tak z powodu niewiary i wszystko jest na próżno. Albowiem Chrystus powiedział, że nikt nie może być zbawiony, jeśli nie ma wiary w Jego imię. Jeśli więc wszystko to ustało, oznacza to, że wiara zanikła pośród ludzi i straszliwy jest ich stan, gdyż żyją, jak gdyby nie nastąpiło odkupienie. Ale osądzam was lepiej, moi umiłowani bracia, gdyż widząc waszą łagodność wiem, że macie wiarę w Chrystusa, bo jeśli nie mielibyście wiary w Chrystusa, nie zasługiwalibyście na przynależność do ludu Jego Kościoła. I pragnę mówić do was teraz o nadziei. Jak to się dzieje, że nie można mieć wiary bez nadziei? I jaką powinniśmy mieć nadzieję? Oto, powiadam wam, powinniście mieć nadzieję, że zmartwychwstaniecie i będziecie mieli życie wieczne dzięki zadość uczynieniu Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu i że stanie się to zgodnie z obietnicą ze względu na waszą wiarę. Jeśli więc ktoś ma wiarę, ma też nadzieję, gdyż bez wiary nie ma nadziei. I mówię wam, że nie można mieć wiary i nadziei, nie będąc łagodnym i pokornego serca. Albowiem inaczej wasza wiara i nadzieja jest nadaremna, gdyż Bogu są mili tylko ludzie łagodni i pokornego serca, którzy świadczą mocą Ducha Świętego, że Jezus jest Chrystusem i powinni oni też miłować bliźnich, gdyż bez miłości bliźniego są niczym. Miłość ta jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie daje się łatwo sprowokować, nie ma złych myśli, nie cieszy się z niegodziwości, ale raduje się z tryumfu prawdy, znosi wszystko, ma wiarę i nadzieję, że wszystko nastąpi i miłość ta przetrwa wszystko. Dlatego, moi umiłowani bracia, jeśli nie macie tej miłości, jesteście niczym, gdyż miłość ta nigdy nie zawodzi. Nie ustawajcie więc w tej miłości, która jest największą ze wszystkich cnót, gdyż wszystko inne przepadnie. Ale miłość bliźniego jest prawdziwą miłością Chrystusa i trwa na wieki, i kto wykaże się nią ostatniego dnia, dobrze mu będzie. A więc, moi umiłowani bracia, Módlcie się do Ojca z całego serca, aby przelał w wasze serca tę miłość, którą obdarza wszystkich prawdziwie naśladujących Jego Syna, Jezusa Chrystusa, abyście stali się synami Boga i gdy się ukaże, abyśmy byli jak On, gdyż zobaczymy Go jakim jest, abyśmy mogli mieć tę nadzieję i zostali oczyszczeni, stając się bez skazy, jak On jest bez skazy. Amen.